Korzystając z momentu wytchnienia, chciałabym nagrać swój pierwszy, właściwie nie wiem, czy mogę to nazwać podcastem i czy ktoś się przy okazji nie obrazi, ale w zamyśle miał być to podcast. Udało mi się zamknąć okno nawet w celu maksymalnego odizolowania od dźwięków z ulicy, które dopiero teraz, gdy nagrywam, wydają mi się strasznie głośne i przeszkadzają. Mam nadzieję, że się nie uduszą, ani nie przegrzeją, bo jak wspominałam na blogu, mój pokój jest um, najcieplejszym pomieszczeniem w całym mieszkaniu, co jest zarówno plusem, jak i minusem. Z pola widzenia zniknął również ojciec, który uwielbia sobie podśpiewywać razem z wokalistą Rammsteina, więc możemy zaczynać. Na pomysł nagrania czegoś takiego wpadłam już kilka miesięcy temu, ale gorzej było z realizacją. Dzisiaj w końcu wybrałam się do sklepu po mikrofon i testując go stwierdziłam. A co mi tam? Spróbuję dzisiaj coś nagrać. <śmiech> Przepraszam. Więc jestem. Jak zauważyłam, każdy szanujący się podcast powinien mieć e, mniej lub bardziej wyszukaną nazwę. Mój będzie miał mniej wyszukaną, albowiem związaną bezpośrednio z pierwszą próbą nagrania czegokolwiek sensownego, którą przerwało mi zawieszenie się laptopa zrobił sobie przerwę na papierosa, więc ja dołączyłam do niego. A co mi tam? W ogóle mam jeszcze tonę rzeczy do zrobienia. Gdzieś tak w okolicach czwartku sporządziłam sobie taką listę siedmiu punktów, które miałam zrealizować zanim z... przepraszam, znów e, pochłoni mnie moja edukacja. Jak się pewnie domyślacie, nie spełniłam ani jednego. Nie były one tak wygórowane, jak postanowienia, co po niektórych. Podejrzewam nawet, że gdybym sobie ich nie spisała na tą kartkę, to już bym dawno je zrobiła i miałabym to wszystko z głowy. Jestem taka leniwa i przekorna. No dobra, może teraz mała przerwa muzyczna, a ja zastanawiam się, czy mam jeszcze wam coś do powiedzenia. The Blues Brothers give me some loving. miałam wam do powiedzenia, nawet jeszcze przed chwilą. Niestety, pamięć moja ulotną jest, o czym również pisałam jakiś czas temu, e, właściwie rok, gdy to zespół światłych, wykształconych ludzi stwierdził u mnie zaburzoną pamięć krótkotrwałą, która nie pozwala mi być tak elokwentną, jak te kilka minut temu, gdy planowałam sobie, co mam wam powiedzieć. Obiecuję, że następne odcinki, jeśli się pojawią, to będą bardziej przygotowane pod tym względem i będą o czymś. Ten możemy uznać za próbę mikrofonu, bo w istocie tym jest. I moją walką z programem Auda Siri, gdzieś przeczytałam, iż jest on idiotoodporny i że absolutnie nie da się w nim niczego spieprzyć. Tada! Jak znajdę tego, który to napisał, wypadałoby się już pożegnać. Także żegnam podcast Przerwa na Papierosa www.zwierzatko-futerkowe.blogspot.com Do znalezienia również na wrzucie.